Alienation, Japan manga, kanga, naked lunch, hunt. Witam wszystkich Gonjabar z przepięknego i ciepłego już Kobe. Ostatnio zrobiło się na tyle gorąco, że wybrałem się nawet na plaży, żeby zobaczyć, czy można już pływać. Ale niestety, jak stopą sprawdziłem wodę, to stwierdziłem, że jest za zimno jeszcze, co nie przeszkodziło mi w tym, żeby spalić sobie szyję z jednej strony po, nie wiem, godzinie opalania się na, na plaży, więc no, momentami jest dosyć ciepło. Chciałem dzisiaj mówić przede wszystkim o tym, co się ze mną działo przez ostatni czas, dlaczego tak mało piszę na blogu i w sumie dlaczego jestem zajęty, bo jestem. W wielkim skrócie będzie o mojej animacji, o Tokio, o studiach animacyjnych i o muzeum studia Ghibli. Więc jeżeli jesteście fanami animacji, to w szczególności zapraszam na odcinek. Po pierwsze, jak zapewne wiecie, ja pracuję nad animacją moją, która się nazywa Right Places, czy tam po japońsku Fusa Basio, która ta nazwa prawdopodobnie się zmieni pod, pod presją, ale o tym zaraz. I przez ten cały głupi projekt, który w sumie miał być tylko, nie wiem, jakimś takim ćwiczeniem zrobienia historii tam e czyli storyboardu i całej reszty zaczęły się dziać rzeczy równie przypadkowe jak niesamowite. Po pierwsze, u nas na uniwersytet miał przyjechać, jak już wspominałem w poprzednim podcaście, Makoto Shinkai, czyli jeden z takich, nie wiem, aktualnie bardziej znanych reżyserów pełnometrażowych filmów animowanych, żeby zrobić wykład że ja wzoruję się generalnie na jego pracach, o tym zaraz, no to byłem dosyć podekscytowany, no bo w końcu, nie wiem, powie coś ciekawego, tak? Dodatkowo, że trailer, który robiłem do mojej animacji, był już prawie ukończony, no to te ostatnie trzy tygodnie tak naprawdę przycisnąłem, żeby całość dopiąć na właśnie przyjazd Makoto Shinkaya, bo nuż Widelec uda mi się moją pracę mu pokazać. Niestety nie udało mi się mojego trailera skończyć Wbiegłem jak już wykład się zaczął na salę z płytą CD w ręku i wydrukowaną okładką w drugim, w drugim ręku wycinałem to w pierwszym rzędzie jak on siedział tam i, i prowadził wykład robiąc przy tym niesamowitą kupę hałasu no ale udało mi się powiedzmy takie na szybko sklecić DVD, właśnie z nagraną tą wersją, która tam zawierała jeszcze trzy niedokończone cięcia. No i generalnie udało mi się go spotkać po y, tym właśnie wykładzie i jemu i jego producentowi y, właśnie pokazać ten mój trailer. I na tyle w sumie rozmowa się potoczyła i na tyle byli zainteresowani tym, że pomimo tego, że rzecz była niedokończona w sumie to powiedzieli, żebym tak w sumie żartem, a to przyjedź do Tokio, to my ci pokażemy nasze studio i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w ogóle zaszokowany tym całym spotkaniem, bo, no nie wiem, to jest, jeżeli chodzi o japoński, japońską animację, to jest tak jakby, nie wiem, spotkać Stevena Spielberga pokazać mu, nie wiem, zrobiony domową kamerą film, a on by powiedział no kurczę, jest całkiem fajne, to przyjść do nas do studia, to ci pokażemy, jak tam w Hollywoodzie robimy rzeczy. To jest tego poziomu, powiedzmy, spotkanie, więc generalnie trochę jeszcze oszołomiony. Dokończyłem ten mój trailer, no i wrzuciłem go do internetu. Gdzie otrzymał bardzo średnie opinie, w szczególności właśnie z polskiej strony. Przez pierwsze dni, gdzie ten trailer się pokazał na kilku blogach i forach tematycznych mniej lub bardziej to otrzymał bardzo takie mało motywujące komentarze typu a takie krótkie, e, postacie się tak średnio ruszają, e, takie to ten, dlaczego nie można tego w Polsce zrobić a to w ogóle jest ukradzione od Shinkai'a, bo każde cięcie jest skopiowane od Makoto Shinkai'a i tak dalej i tak dalej no więc trochę mnie ten taki zimny strzał od rzeczywistości prosto w potylice ostudził, bo oprócz komentarzy bardzo pozytywnych od was, czyli komentarzy, które dostałem na swoim blogu i nie wiem, paru komentarzy gdzieś tam na YouTubie, to reszta tych komentarzy, które się pojawiły na właśnie tych tematycznych stronach była naprawdę mało motywująca. Potem ten trailer się pojawił w takim programie Mirai Manga Kenkyujo, czyli Laboratorium Mangi Przyszłości w Japonii. I to było nadawane na takiej stronie internetowej Nico Nico Doga, która jest takim japońskim odpowiednikiem YouTube'a. To jest bardzo popularne zresztą. No i ten program obejrzało 12 tysięcy osób. No i tam komentarze i opinie były dość pozytywne, co mnie trochę, co mnie trochę postawiło na nogi. Poza tym w międzyczasie również zaczęła się rozwijać ta sprawa z tym całym Kengaku w Tokio. Kengaku to jest taka wycieczka w celach naukowych. No i właśnie ja zostałem zaproszony na taką wycieczkę po pokazaniu tego mojego trailera, żeby sobie zobaczyć jak wygląda taka praca w studiu animacyjnym na żywo więc najpierw zwiedziłem studio animacji Comics Wave czyli to jest to studio, w którym Makoto Shinkai właśnie pracuje i w którym studiu zrealizowane zostały wszystkie jego filmy w sumie No a poza tym oprócz filmów oczywiście wiadomo, że takie studio no w przerwach między filmami, oni tam robią bardzo dużo różnych rzeczy między innymi, nie wiem, tła do gier komputerowych, animacje, reklamy itd., itd. No i mogłem właśnie zobaczyć, jak to studio działa. Po pierwsze, to nie jest takie standardowe studio animacji, bo wszyscy siedzą w takim dużym pomieszczeniu i jest tam w sumie niewiele osób. W momencie, kiedy ja tam byłem, to maksymalnie może było z 7 osób, ale z tego, co mi mówił właśnie producent, to w momencie realizowania filmu wszystkie te biurka, które tam są, są zajęte, więc oceniałbym na jakieś, nie wiem, 25 osób maksymalnie. To jest bardzo niedużo na studio animacji. Również to, że wszyscy siedzą w jednym pomieszczeniu razem z reżyserem, też jest dosyć takie niezwykłe. No i pośród osób, które tam się znajdują, część rysuje tła, część rysuje animacje, acz oni zalecają rysowanie klatek animacji poszczególnych firmom zewnętrznym, bo to studio właśnie komiksowe jest nieduże, więc no nie mogliby zrobić pełnometrażowego filmu. Ale tym niemniej powiedzmy tą główną taką część rysują oni, Potem ta część, która już jest tylko, powiedzmy, taką wyrobniczą pracą, oddają i zlecają firmom trzecim. No i wszyscy siedzą w takiej dosyć otwartej, kreatywnej, nazwałbym to, przestrzeni i tam, e, i tam ciskają te rzeczy. Wszyscy używają oczywiście tabletów, Photoshopa, komputery. E, to wygląda tak trochę, to wygląda tak trochę, nie wiem, jakby oni tam mieszkali, ale to jest. W dobrym sensie, w dobrym znaczeniu tego słowa. Ja nie mogłem niestety tam robić zdjęć oczywiście, ale jest zdjęcie tego, tej przestrzeni, tego studia na profilu właśnie tego producenta Makoto Shinkaya, czyli pana Kawaguchiego i można sobie właśnie zobaczyć ten pokój, to pomieszczenie, w którym oni tam wszyscy pracują i ten film realizują to zdjęcie zresztą zostało zrobione podczas tego jak oni realizowali ten najnowszy film, czyli dzieci, które gonią głos z gwiazd jakby to po polsku przetłumaczyć ja rzucę linkiem do tego do tego zdjęcia no i tam podczas zwiedzania tego studia udało mi się przez w sumie dwa dni tam siedzieć i łazić i robić co chciałem Poza tym spotkałem się bezpośrednio właśnie z Makoto Shinkai'em kilka razy i żeśmy tam gadali przy kawie o różnych tam takich bardzo technicznych rzeczach w sumie, bo jak zresztą mówiłem w poprzednim podcaście, to on zaczynał jako artysta, który rysował tła do gier komputerowych, a dopiero e, potem, powiedzmy, się przebranżował na animację, a potem dopiero, jak już odniósł pewne sukcesy, to został reżyserem, więc jego podłoże jest takie bardzo techniczne i w sumie te pierwsze animacje robił samemu i cały ten proces, powiedzmy, animowania robił samemu, tak jak ja teraz robię, więc mogłem się go zapytać, dużo takich rzeczy, które on już wie, a ja dopiero tutaj podczas produkcji tej mojej animacji powoli odkrywam. No i skończyło się na tym, że przenieśliśmy się do komputera i tam żeśmy działali po prostu i pokazywał mi różne rzeczy, jak tam robić to czy tamto, o co ja się pytałem co uważam było takim naprawdę cennym doświadczeniem, no bo to się rzadko zdarza, a z drugiej strony on się wydawał zadowolony, że w końcu się znalazł ktoś, kto się go pytał właśnie takie bardzo techniczne rzeczy i, i może właśnie pokazać to czy tamto. Bo wszyscy generalnie reporterowie i tak dalej, i też obcokrajowcy, którzy się go pytają o różne rzeczy, no to jak ja tam wcześniej szperałem i szukałem tych wywiadów, które są z nim przeprowadzane, to oni się pytają o jedno i to samo, i to są wszystko jakieś takie abstrakcyjne rzeczy. A on generalnie jest człowiekiem, który tworzy, maluje, rysuje i, i tak dalej. Jak się go e, spytali, dlaczego w tych animacjach jest tak dużo takich przepięknych chmur i nieba, to on powiedział, no bo to się bardzo szybko i prosto rysuje. I wygląda ładnie, więc no tak. A dlaczego w tych animacjach jest tyle kosmosu i takich gwiazd i mgławic, które są takie ładne? Patrz powyżej, bo ja się bardzo prosto i szybko rysuję w photoshopie. Tak. Oczywiście udało mi się też przedyskutować tą moją animację, no bo ja mu pokazałem te wszystkie materiały, które, które tam zebrałem i otrzymałem od niego odpowiednie komentarze i instrukcje. I również od jego producenta, którego główną uwagą było Zmień tytuł! Więc muszę go zmienić. Na razie, jeszcze, na razie jeszcze to zostawiam. No i potem generalnie udałem się również do takiego studia, które już jest bardziej takie standardowe, e, czyli do studia UFO Table, które robi animację taką telewizyjną. E, teraz robią Fade Zero, taką bardzo popularną animację. O, nie wiem jak to zakwalifikować nawet. E, to jest takie, nie wiem, fantazy z walkami e, głównych postaci, całość składa się właściwie z walki, ale nie o to chodzi. Ja tam bym, żeby zobaczyć jak wygląda właśnie takie studio animacji, które robi e, rzeczy do telewizji, czyli napięte harmonogramy i tak dalej, i tak dalej. No więc tych studiów faktycznie jest trzy. i Jedno studio robi jeden odcinek, drugie studio robi drugi odcinek, trzecie robi trzeci odcinek, czyli oni jednocześnie robią w trzech miejscach trzy odcinki i potem to się zapętla, jak już każdy e, zrobi swoje, e, no i pomimo tego, że te studio robi tylko jeden odcinek, to jest dosyć duże, tam ten budynek miał chyba 5 czy 6 pięter gdzie na każdym piętrze w takich dosyć ciasnych i niezbyt przyjaznych warunkach siedzieli ludzie i tam ciskali właśnie te rysunki tu i tam i wszyscy powiedzmy przy tych stołach dla animatorów z jakimiś swoimi tam rzeczami, ulubionymi papuciami i tak dalej i widać też, że no tak samo jak ci w Comics Wave też, że spędzają bardzo dużo tam czasu tylko właśnie ta przestrzeń była taka mniej kreatywna i to wszystko wyglądało tak Eee, właśnie bardziej jak no trzeba zdążyć na zapięć piąta na wczoraj tak no, na ostatnim piętrze tam był dział który się zajmował grafiką komputerową mi tam ciskali jakieś rzeczy właśnie trochę 3D, trochę tę te właśnie też widziałem część rysowana ręcznie, część rysowana komputerowo generalnie no, wyglądało to tak jakbyśmy sobie wyobrażali taki studio naprawdę napiętych terminach, że tam wszyscy siedzą biurko obok biurka i naprawdę ciężko pracują poza tym tony po prostu papieru tony materiałów tam osobny budynek w ogóle był do przechowywania tych wszystkich rzeczy, które oni tam gdzieś skądś dostali rzeczy, które wyprodukowali oczywiście samemu bo trzeba pamiętać o tym, że animacja w Japonii dalej odbywa się w dużej części ręcznie i oni te wszystkie rzeczy rysują na kartkach, więc to, to wszystko potem no nie idzie do zmielenia, tylko oni to jakoś zbierają w jakiś sposób. I to był taki yy, w ciągu miesiąca drugi ostrzegawczy strzał w potylice od rzeczywistości. Generalnie zarówno praca mangaków, czyli osób, które rysują komiksy, jak i animatorów w Japonii jest bardzo ciężka. Za w sumie niewielkie pieniądze, jeżeli jesteś takim yy, animatorem, który rysuje ruch, czyli tę naj, najpodlejszą robotę wykonuje. No ale mniejsza z tym, ja tam pojechałem badać, no i wybadałem, że faktycznie jest tak ciężko jak myślałem, że ciężko jest w takich studiach właśnie robiących animację telewizyjną. Bonusem było to, że udało mi się wejść do restauracji tematycznej właśnie Fate Zero, tej animacji, która znajduje się na pierwszym piętrze tego budynku. Omijając około 10-metrową kolejkę fanów, którzy stali na zewnątrz właśnie tego budynku i czekali na swoją kolej, żeby tam wejść do środka, wchodząc frontowym wejściem z osobami właśnie z tego studia animacyjnego, co było dobre. Kolejnym punktem tej mojej wycieczki poznawczej do Tokio było zwiedzenie Muzeum Studia Ghibli, które się znajduje właśnie w Tokio w Mitace. I to jest bardzo dobre miejsce. Po pierwsze polecam wszystkim fanom animacji i wszystkim trochę mniej fanom animacji, którzy również będą się tam bardzo dobrze bawić, bo jest to jedno z lepszych, nazwijmy to muzeów, które w ogóle kiedykolwiek zwiedziłem. To jest bardzo, bardzo dobre miejsce. Po pierwsze trzeba powiedzieć, jeżeli chcecie się tam wybrać, to trzeba wcześniej kupić bilety w którymś z kombini, w Lawsonie chyba, Ponieważ szczególnie w okresach wakacyjnych wszystko jest zajęte. Tam jest ograniczona ilość zwiedzających w ciągu jednego dnia, więc nie zostaniemy zmiażdżeni pod stopami latających tam dzieci, bo wiadomo, jednak dzieci i młodzieży jest tam naprawdę dużo, co jest dobre w cenie biletu do tego muzeum jest jeden pokaz filmowy i tutaj jest ciekawostka to są filmy, które są pokazywane w takim małym, bardzo fajnym klimatycznym kinie wewnątrz tego muzeum, których nie da się zobaczyć nigdzie indziej są chyba 3 4 te filmy, które nie zostały wydane na DVD oraz nie są pokazywane nigdzie indziej oprócz właśnie tego, tego kina one się tam zmieniają co 3 miesiące chyba i to jest bardzo fajne ten film, który ja widziałem, to była historia spaceru pewnego pieska i to było bardzo taka, nie wiem, bardzo taka pocieszna animacja. Jest jeszcze historia Mei i kotobusa, która, wiadomo, to są postacie z Totoro. Historyka o jakimś pająku i coś tam jeszcze jest. Same muzeum jest niesamowite. Po pierwsze zaczynamy od takiej sali dużej, która nie tyle mówi nam, nie wiem, o historii studia Ghibli czy coś tam, tylko pokazuje właśnie technikę samej animacji, projektory kinowe, jak to wygląda tak jakby od kuchni. Jest tam. są tam właśnie eksponaty, które pokazują to, jak takie obrazy, które faktycznie są nieruchome, pod wpływem ruchu, powiedzmy, nie wiem, wałków, filmu i tak dalej, stają się nagle ruchome. I to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo ładne. Ja tam spędziłem, nie wiem, dobrą godzinę po prostu siedząc i patrząc, jak się tam wszystko rusza. Jest na przykład taki eksponat, oczywiście nie można robić zdjęć, ale jeżeli poszukacie... W internecie to znajdzie się parę filmików. Ja postaram się zalinkować to, co mi się tam najbardziej podobało. A najbardziej właśnie podobało mi się... taki Taka szafa oszklona to była. W środku znajdował się taki dysk. I na tym dysku były postawione figurki tam różnych postaci z filmów Studia Ghibli, które tam, nie wiem, w takich 10 centymetrowych odstępach były w różnych fazach ruchu. I w pewnym momencie ten dysk zaczynał się kręcić jak już osiągnął odpowiednią prędkość obrotową... To y, włączały się stroboskopowe światła, które świeciły, y, oświetlały te figurki w odpowiednich momentach tylko Więc całość wyglądała jakby się wszystkie urne ruszały To było niesamowite, ja tam siedziałem i tak patrzyłem na to i to się zatrzymuje Wtedy znowu rusza i znowu się zatrzymuje, co chwilę to można zobaczyć właśnie w, tej, takiej, w tym stanie bez ruchu i w tym jak już się to rusza wszystko I to jest magia normalnie, ja tam siedziałem i chyba pół godziny po prostu patrzyłem jak się to tam e, wszystko rusza Potem są takie eksponaty, które nam tłumaczą, że animacja to nie tylko jest jedna płaszczyzna, ale jest na przykład na warstwach, na nakładkach, to robione film i tak dalej. I to jest bardzo fajne. Potem przechodzimy do takiego na drugim piętrze, do takiego działu, który już pokazuje bezpośrednio, jak filmy czy tam animacje studia Ghibli są robione, czyli mamy zrekonstruowane pokoje Hayao Miyazakiego gdzie tam są te wszystkie go rysunki rozwieszone, jest masa masa szkicy, materiałów jakichś koncepcyjnych takich rysunków, których nigdzie wcześniej nie widziałem, pomimo, że mam nawet kupione te książki z studia Ghibli, z moich ulubionych filmów i, i takie naprawdę profesjonalne materiały też, a tam wywieszone są rzeczy, które, które naprawdę mnie zaskoczyły. Tam są jakieś takie sceny w ogóle, na przykład z księżniczki Mononoke, które nie dostały się do, do finalnej wersji. To warto nawet z tego względu sobie tam pójść zobaczyć poza tym tam jest masa różnych rzeczy, które Miyazaki zbierał gdzieś tam podczas tego swojego reżyserowania, które miały mu inspirację zapewnić, modele, samolotów, czołgów i tak dalej no jest tego tam masa do obejrzenia a potem przechodzimy tak jakby do takiego pokoju, w którym po kolei każdy etap y, tworzenia takiej animacji jest wyjaśniony oczywiście mówimy tu o takim jeszcze analogowym w pełni procesie czyli rysowanie ręcznie i tak dalej nawet kolorowanie robione ręcznie na, na przyżroczach to jest no już trochę nieaktualne ale mimo wszystko bardzo ładne i dużo rzeczy się stamtąd nauczyłem e, no a osoby, które nie zajmują się animacją to na pewno tak jakby otworzą im się oczy na, na to jak, jak takie coś powstaje mimo że wystawione tam materiały są takie bardzo surowe, to znaczy mamy surowe, nie wiem, e czyli storyboardy, które możemy przeglądać dowoli, mamy surowe klatki animacji, surowe tła, co jest bardzo ciekawe, bo mamy wywieszone na przykład tła, które też nie ukazały się w żadnej z tych książek i tak dalej, i tak dalej. Oraz są eksponaty, które zostały. Przygotowane specjalnie dla powiedzmy tego studia, ale w taki sposób, który nie uderza jakąś taką bezpośrednością. A tu postawmy coś, to dzieci się będą tym bawić i kręcić. Jest na przykład yy, ta kamera, taka, która pozwala na. Yy, finalną kompozycję cięcia, czyli nie wiem, wkłada się tło, wkłada się klatkę animacji i mamy kamerę, którą możemy kręcić na różne sposoby i przesuwać na przykład te tło i przesuwać tą klatkę i robić zoom tą kamerą, przesuwać całym tym urządzeniem i to jest naprawdę masywna rzecz i to zostało to jakby trochę zmodyfikowane, żeby taki zwykły śmiertelnik mógł sobie tym kręcić tam i patrzeć jak się to wszystko tam przesuwa co jest bardzo fajne ale jednocześnie takie trochę edukacyjne również. Jest na przykład cały projektor, który jest jakby rozebrany na części widać jak ta taśma w środku się tam przesuwa, przelatuje i, i dlaczego ten obraz wygląda tak, a nie inaczej, co jest równie interesujące. Poza tymi salami, które pokazują... Może źle się wyraziłem, nie salami. To są takie bardzo przytulne pokoiki. To jest y, też jedna z takich y, bardzo pozytywnych cech tego muzeum. To nie są sale, czy jakieś wystawowe przestrzenie. To wszystko zostało bardzo, bardzo ładnie i tak ciepło i miło zaprojektowane. To jest tak jakbyśmy się, nie wiem, dostali do takiego filmu, Studia Ghibli. Tam nawet okienka i szyby w oknach nie są po prostu szybami, tylko to są jakieś witrażyki. Tu każdy detal, gdzieś tam jakieś kute, obramowania, jakieś takie rzeczy, to wszystko jest dopracowane. Nawet, kurczę, toaleta jest na tyle dopracowana, że jak wchodzimy tam, to od razu mamy takie okno, jakby które faktycznie nie jest oknem, tylko... Ma z tyłu obraz, jedno z teł, które było użyte chyba w Lapucie, z tego co pamiętam i to naprawdę robi niesamowite wrażenie i aż się zatrzymujemy. To jest, to jest bardzo, bardzo fajne i tworzy takie um, kompleksowe przeżycie, taką wycieczkę raczej, niż po prostu, a, a idziemy obejrzeć jakieś prace na wystawie, bo w galerii można obejrzeć tła do animacji. Poza tym w tym Muzeum Studia Ghibli mamy y, takie rzeczy, które zostały tam umieszczone czysto dla zabawy. Na przykład nie wiem, mamy model 1 do 1 tego robota z Laputy, czy y, ten właśnie kamień sterujący tym zamkiem y, z Laputy właśnie też. Przy czym można sobie robić zdjęcia, bo to się znajduje na dachu całego muzeum. Już nie mówiąc o atrakcjach dla dzieci takich jak model kotobusa w naturalnych rozmiarach, po którym można skakać i wewnątrz którego są jakieś takie piłki, do których można nurkować i w ogóle przechodzić przez jakieś ukryte przejścia i tak dalej. Czy o sklepie z pamiątkami, który można kupić no, od takich małych jakichś gadziecików przez na przykład modele samolotu z Porco Rosso, które no, jak się popatrzy na ilość zer w jenach to jest, no, robi się człowiekowi biało przed oczami. To jest bardzo ciekawe i niesamowicie inspirujące miejsce. Ja to polecam się tam wybrać dla wszystkich osób, które będą w Tokio, bo w sumie nie jest to jakoś specjalnie daleko od centrum. Zarówno e, dla fanów animacji jak i dla po prostu każdego. Ta wizyta na sam koniec tej wycieczki trochę mnie podniosła na duchu, tym samym podtrzymując ten emocjonalny roller coaster, który mnie tam wozi przez ostatnie e, miesiące. No i po powrocie do Kobe zabrałem się za dokończanie tej animacji w pełnym już wymiarze, e, czyli około 5 minut y, animacji z tego będzie i można będzie to zobaczyć mam nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i z rozkładem w przyszłym roku ponieważ robię tę animację w pojedynkę to oczywiście całość zabiera mi bardzo dużo czasu i jest y, terminarz bardzo, bardzo napięty więc no ja się postaram jak najczęściej robić podcasty, jak najczęściej wrzucać coś na stronę tymczasem y, zapraszam do komentowania i do obserwowania mojego Twittera, na którym pojawiają się różne uaktualnienia, zdjęcia z tego, co robię i, tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia w następnym podcaście. Gom jabbar.